Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Soboli Prowadzę bloga na rower.com A to jest 16 odcinek podcastu Koło Roweru W tym odcinku będziesz mógł przesłuchać Kontynuacji rozmowy z Pawłem Opydo Z bloga z zombiesamurai.pl Którego męczyłem przez blisko Dwie godziny To jest druga godzina em, Naszej rozmowy W tej części em, Pytam się go ile wkłada pracy W przygotowanie treści na bloga em, Pytam się go co sprawiło, że był pewien, by odejść z etatu i zacząć żyć z blogowania, a w zasadzie sprawić, by blogowanie było jego pełnoetatowym zajęciem. Pytam go, co daje uczestnienie na konferencje blogowe, czy można nie utrzymując kontaktów z innymi blogerami, równie łatwo odnieść sukces. Pytam go o to, jak wygląda jego schemat pracy, czyli z angielska workflow ponieważ w jednym ze swoich wpisów który zostanie podlinkowany w tym odcinku a przedstawił on taką ciekawą teorię, aby swoje biurko na komputerze w sensie pulpit, traktować jako biurko czyli wyciągać na nie rzeczy, nad którymi pracujemy a potem chować je do odpowiednich folderów, czyli szufladek pytam się go jakich aplikacji używa, aby sobie poradzić z natłokiem obowiązków pytam go o robienie kopii zapasowych, tekstów, zdjęć i Pytam go też o, o to, jakie błędy popełnił podczas um, tworzenia treści przez blisko 9 lat, bo Paweł już tyle czasu pisze, przynajmniej to jest stan na 2015 rok. Um, pytam się go, co jest najważniejsze w blogowaniu komercyjnym. Um, no i standardowo na koniec zawsze pytanie czego życzy słuchaczom dzisiejszego odcinka podcastu. Eee, a życzę bardzo fajnych rzeczy, także serdecznie zapraszam cię do przesłuchania dzisiejszej rozmowy. Tak jak mówiłem, wcześniejszą część możesz znaleźć pod adresem narower.com ukośnik 015. Polcaster 2015. Polkaster 2015. Polcaster 2015.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 No to przejdźmy w takim razie do drugiej części rozmowy z Pawłem do z bloga zombisamurai.pl. Ile treści potrzeba, aby znacząco zwiększyć ilość czytelników? Bo jednak nie ukrywajmy, że to, że piszesz często ma duży wpływ na to, ile osób do ciebie przychodzi. Więc jeżeli ktoś przejmuje się tym, ile ilu ma czytelników, to, to jak, jak pisać? Jak często? Codziennie? To jest, to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. że Zależy jaka treść. Tak, no zależy, ale to, ale to jest ta kwestia tej, tej rozpoznawalności. Żeby zacząć budować swoje grono czytelników i swoją społeczność wokół bloga, trzeba mieć pewną rozpoznawalność. Jeżeli ktoś będzie do nas zaglądał, jeżeli będziemy publikować co tydzień, a ktoś będzie widział nas, nasz co, co, co, co czwarty tekst, to będzie do nas zaglądał raz na miesiąc. I owszem, będzie się w naszych miesięcznych statystykach liczył jako użytkownik, ale prawdopodobnie będąc ten raz w miesiącu może naszego blogu nie zapamiętać nawet, że tu był miesiąc temu. W momencie, w którym będziemy publikować codziennie i ktoś będzie czytał co czy czwarty tekst, to będzie na nas trafiał raz w tygodniu, już tak nawet częściej. średnio raz na 7, 8 tygodni, whatever, coś tam. 7 11. 8, 7 tygodnia, tak? I, i, i, i spoko, jakby to, to, to da. Jakby źle to nie, nie było 8, 7 i jeszcze raz drugich początku. Pi drugi, pi, nie drugi, nieważne, tego się jedna, 8, 2, 2 7. No ważne o, jakby nie, nie Pokonała nas nie matematyka. Matematyka nas pokonała, tak. I oczywiście w pewnym momencie jest tak, że, znaczy to wymaga spiny. Regularność jest tutaj bardzo ważna. Możecie, jeżeli chcecie, możecie publikować trzy razy w tygodniu, na przykład poniedziałek, środa piątek. To już jest jakaś regularność i ludzie mogą się do pewnej rzeczy przyzwyczaić. Im częściej, tym jest większa szansa, że ktoś na te teksty będzie trafiał, a jak będzie nie trafiał, to się do Was przyzwyczaje i zacznie Was rozpoznawać z daleka w cudzysłowie. I rozpoznawać Waszą markę, wiedzieć, że aha, to jest ten blog, na którym trzy dni temu też czytałem dobry tekst. A jeżeli sobie wkręcisz w głowie, że to jest ten, o, to już kolejny dobry tekst na tym blogu, no to zaczniesz, może polubisz jego fanpage, bo może na niego regularnie, być może na niego regularnie zaczniesz zaglądać po prostu, nie? Więc to jest jakby budując społeczność, Zasadniczo im częściej, tym lepiej. Potem można sobie troszkę przystopować, jak już ta społeczność jest i ona tak mocno bardzo nie oczekuje regularności pisania, czy takiej częstotliwości wysokiej. Ale zasadniczo wychodzę z założenia, że im częściej, tym lepiej i regularnie. To jakby dwie różne rzeczy. nie? Znaczy, Jeżeli, może, jeżeli mamy taką tematykę, przy której nie możemy pisać raz na, częściej niż raz na tydzień, bo być może to też się zdarza. No to piszmy ten raz na tydzień, a nie cztery razy w jednym tygodniu i, i zero przez najbliższe trzy, nie? Tak jakby tutaj regularność też jest istotna. To znaczy, zawsze można sobie napisać i ustawić publikację, ale tak, to, tak, już, jakby tak to powiem, mniejsza jest, z tym. Nie, nie ma znaczenia. Czyli czy ogólnie uważasz, że nie, pisanie w miarę często ma duży wpływ na to, jak mhm. czytelnicy często przychodzą. Okej. Okay. A co sprawiło? Że byłeś pewien, by w tym październiku ubiegłego roku, czyli 2014, rzucić pracę? W sensie, tylko mnie nie mów, że hajs, ale skończyłeś, że to jest ten dobry moment. Aha, yy, mam no, nie mówić, że hajs. Znaczy kwestia jest taka, że jakby. To jest zabawne, bo to mnie zaskoczyło. W takim sensie, że jakby. Wiedziałem, że, chciał, że traktuję poważnie blog, ale to było tak. Na początku traktowałem poważnie blog, potem blog stał się. stał się. Jakby dodatkowym źródłem nawet nie, nie, nie wiem, czy zarobek to jest dobry dobry ten, ale tak jakiejś bonusowej, bonusowej kasy, która się pojawiła w moim życiu. Kieszonkowe. Kieszonkowego, tak? Potem stał się dodatkowym źródłem zarobków. I tak jakby stopniowo ta, te, jak to się nazywa, że. Proporcje. proporcje się zmniejszały i z czegoś ta, i, i, I wraz ze zmienianiem się tych proporcji zmieniała się też proporcja w mojej głowie, że blog z tego hobby zaczął się stawać tak, że ja już nie byłem kolesiem, który pracuje w firmie i który ma hobby w postaci bloga, tylko byłem kolesiem, który ma bloga, a dodatkowo pracuje w firmie, tylko że to pracowanie w firmie, które jest trochę jego hobby, zajmuje mu 10 godzin w ciągu dnia. I w pewnym momencie, jak sobie zrobiłem podsumowanie na koncie bankowym, to doszedłem do wniosku, że hej, ja więcej zarobiłem na blogu niż na firmie w ciągu ostatniego roku. Więc yy, i na tyle więcej, że gdybym nie pracował, to nadal byłbym z tym bardzo do przodu, więc i wtedy uznałem, że no to chyba jakby chyba trzeba podjąć tą decyzję i zajmować się tym, co mi daje większą satysfakcję I jest moje przede wszystkim. Ale to nie było też tak, że coś się zdarzyło w moim życiu istotnego i nagle z dnia na dzień uznałem, że ruszam dalej i będę teraz blogerem zawodowym, tylko jakby zaskoczyło mnie to, że stopniowo to się działo i ponieważ to się działo stopniowo i powolutku, to jakby nie, nie było nic z tym dużego, tylko nagle się zorientowałem, że hej, ja w sumie nie muszę chodzić do pracy, tak naprawdę. No to, no to nie, nie będę chodził, nie? I jak twoje życie na tym zyskało? W sensie, Bardzo. jak ty na tym zyskałeś? Bardzo, to znaczy wymagało to ode mnie wiele, bo w ogóle po wielu latach pracy na etacie przejście do, do takiego trybu, że przez dwa miesiące zarabiasz bardzo dużo pieniędzy, a potem przez dwa miesiące nic na przykład, bo są wakacje i cały internet zamiera i nikt nie chce dawać pieniędzy, albo albo przychodzi grudzień, gdzie kończą się budżety i nagle nikt nie chce współpracować z tobą. I było oczywiście nagle takim z innym myśleniem powiedzmy. Yy, dwa, że jakby wymagało to ode mnie ustawienia sobie tak, żeby jakby... Wbrew pozorów, nawet robiąc rzecz, która ci daje bardzo, bardzo dużo przyjemności, w pewnym momencie potrzebujesz sobie ustawić kalendarz odpowiednio tak, żeby nie lenić się. Bo w momencie, w którym możesz technicznie cały dzień grać na konsoli, to zdarzają się takie dni, że grasz cały dzień na konsoli. I takie dni czasem są dobre, bo czasem jest tak, że po prostu potrzebuję odpocząć i wtedy sobie robię urlop, bo, bo tak jest, ale jednocześnie... Ym, i jednocześnie y, trzeba jakby sobie ustalić pewien plan dnia, ponieważ to jest w zasadzie już prowadzenie swojej firmy, jakby nie było. Firmy, w której jesteś twórcą strony, treści, ale też swoim własnym y, menadżerem do spraw marketingu, swoim własnym sprzedawcą, swoim i własnym... Szefem. I tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc jakby tego jest, jest tutaj wiele różnych aspektów. Y, i Ale jakby miałem dzięki temu czas na rozwój bloga i pójście w YouTube podcast nie wiem, wyjazdy na konferencje i robienie prezentacji poznanie masy ludzi. Czyli miałeś ten ekstra czas, żeby dołożyć, poprawić jakby jakość treści, które robisz tak. i spróbować nowych form, które są wymagające. Tak, i, i, i to jest bardzo fajne i jednocześnie jest tak, że jakby cieszy mnie to, że mogłem to wszystko zrobić bez... Znaczy, ja, ja jestem, nie, nie jestem skłonny do ryzykowania w takich kwestiach. To znaczy, je ja naprawdę spokojnie mógłbym pracę zostawić dużo wcześniej. Tylko, że ja no nie, nie jestem skłonny do rezygowania i jakby dzięki, być może dzięki temu, być, ale być może miałem po prostu szczęście, ale jakby udało się to zrobić w ten sposób, że jestem w stanie się utrzymywać z bloga jednocześnie nie robiąc nic nie wiem czy wątpliwego moralnie jest dobrym określeniem, ale nie idąc na kompromisy o w ten sposób. Nie muszę reklamować podpasek? Nie wiem, nie wiem, czego, proszku do prania, który, na którego nie wiem, czy jest dobry, bo znaczy, być może ktoś by pewnie powiedział, że jakby patrząc na to, że nie wiem, na produkty, które reklamowałem, czy z firmy, z którymi współpracowałem, że nie, tam ha, ha, ha, bo coś tam jest głupie, ale każda z tych rzeczy to była rzecz, w którą ja jakby mogłem się podpisać i, i jakby mam ten komfort, że jestem w stanie odrzucać oferty reklamowe, bo coś mi nie pasuje, bo coś mi się nie podoba, bo nie podoba mi się pomysł na akcję, cokolwiek, nie? Nie musiałem się uciekać do kryptoreklamy. jakby. Uważam, że to jest bardzo zła rzecz, ale nie, nie oceniam, podejrzewam, że gdybym... Znaczy nigdy nie wiesz, jak się, jak się zachowasz w sytuacji, jak jesteś pod ścianą. Nie, w momencie, jak nie masz za co żyć i ktoś ci mówi, spoko, ci dużo pieniędzy, ale nie oznaczaj tego jako reklamy. Nie wiem, co bym zrobił w takiej sytuacji. Dziś jestem w takiej sytuacji, że w momencie, w którym ciekawe, ktoś napisze, to ja po prostu mówię, nie, mam kryptoreklamę na blogu, żegnam. nie. Ale gdybym miał... Piątka dzieci do wykarmienia i zero pieniędzy na koncie, no to nie wiem, co by się stało. Czy to uważam, że to jest w ogóle mit, bo yy, oznaczenie reklamy w żaden sposób negatywny nie działa, wręcz przeciwnie. Ale to jest jakby zupełnie inny temat. A jak, się no. wy, a jak się wyda, to się może dużo posypać, także. Tak, no to jest takie, nikomu nie przeszkadza oznaczenie reklamy. Ludzie i tak wiedzą, że w jakiś sposób zarabiamy na tych naszych blogach czy kanałach na YouTubie, a tak to przynajmniej jest to jakaś szczerość. Ludzie wiedzą jak. Jak wiedzą jak, to nie zaczynają się zastanawiać jak. To jest największy problem ludzi na YouTubie, którzy mają problemy z oznaczeniem reklamy, a jednocześnie ludzi, ich odbiorcy wiedzą, że oni zarabiają na tych swoich kanałach, więc w komentarzach się pojawiają aha, sprzedałeś się albo nie, nie sprzedałeś się, albo coś tam. Tak? W momencie jak oznaczasz i ludzie wiedzą, co jest reklamą, a co nie jest, no to nie, nie mają takich dylematów, no bo nie, nie muszą się zastanawiać, co jest, nie? To jest tak, że oczywiście każdy... trochę, Poza tym jest to po prostu nieuczciwe, tak mówiąc wprost. No jak nieoznaczanie reklamy, no to jest po prostu nie fair i tyle, koniec. Dobrze, w takim razie jak przygotować taki tekst, aby wszyscy byli zadowoleni, to znaczy ty, abyś mógł spać spokojnie, Marka, aby osiągnęła swoje cele i założenia oraz aby czytelnicy... Nie mówili, ci, że, nie mówili Ci, że próbujesz im coś wcisnąć w gardło chamsko? Wydaje mi się, że tutaj jest kwestia w odpowiednim czasie pomyślenia o wszystkich tych trzech aspektach. W sensie, wydaje mi się, że najprościej jest załatwić samego siebie, w sensie jakby wiesz, czy jesteś przekonany do danej marki, czy nie. Oczywiście to często wymaga potężnego researchu, bo to, że wiesz, że ta marka Ci się na przykład dobrze kojarzy, to jeszcze nie znaczy, że ten konkretny produkt jest dobry, albo że... Yy, że ta marka faktycznie jest solidna, więc tutaj w tym momencie warto jest dokładnie sprawdzić, co będzie reklamował, jak i jakby upewnić się, że to będzie OK, że możesz się pod tym podpisać. Łatwiej jest z dużymi firmami bo, albo z markami, z których korzystasz, bo wtedy mniej więcej wiesz, czego się spodziewać. Gorzej jest w sytuacji, w której zgłasza się do ciebie firma, mówi mamy fajny produkt, ale jakby ty nie znasz tego produktu, więc musisz najpierw go poznać. Ale to jest jakby już kwestia researchu. Druga kwestia to są... No, coś, Ach, chcesz... Właśnie, tylko nie chodzi zawsze o jakby produkt, prawda? Mhm. Tylko o pozytywny wydźwięk konkretnej marki. Nie zależy ci jakby totalnie na produkcie, tylko na tym, aby pokazać, że marka jest na przykład fajna, prawda? Um, nie wiem, czy wiesz dokładnie, o co mi chodzi. Nie. Znaczy mówisz, że takich kamieni bardzo będzie bardziej trudny. wizerunkowych, tak? Że ten... To znaczy właśnie, bo są czasem takie sytuacje, że najrozsądniejszym podejściem z Twojej strony, wydaje Ci się, ogarnięcie tego wizerunkowo. Natomiast hmm. agencja tego totalnie nie widzi i pojawia się jakby konflikt interesów w momencie, gdy to już ma powstać. Tym bardziej, że oni zawsze mają no na za tydzień to już najlepiej, żeby to zrobić wszystko. I... Tu jest kwestia dwóch bardzo istotnych rzeczy. Po pierwsze znajomości swoich czytelników, po drugie negocjacji na etapie przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy. To znaczy firma się do nas zgłasza, i trzeba pamiętać, żeby poświęcić czas na to, żeby ustalić ten temat tak, żeby mieć pewność, że obie strony dokładnie wiedzą, czego od siebie oczekują i jak ta akcja będzie wyglądała. I często to wymaga feedbacku, bo czasem jest tak, że ktoś z agencji pisze, ma jakiś pomysł i jest przekonany, że ten pomysł jest niesamowicie dobry i w ogóle się sprawdzi. I często jest tak, o czym ja wiem, że bloger powie, o jest kijowy pomysł, ale spoko... I potem narzeka na współpracę z tym. A często nie jest tak. Często, znaczy, często to jest bez sensu. Często trzeba po prostu powiedzieć: Słuchajcie, to jest okej, okay, ale to nie jest okej. Okay, bo moi czytelnicy nie lubią czegoś nam, albo są tacy, albo to w ogóle jest strasznie obciachowe i jak to zrobimy, to nas, z nas będą śmiali. Proponuję coś innego. Oni, jakby. Być może znowu, po raz kolejny, być może ja mam jakieś super szczęście, ale. Nie zdarzyło mi się tak naprawdę, żeby na takim etapie, kiedy ja mówię, że coś jest nie tak, firma powiedziała nie, nie, nie, my sobie życzymy, żeby tak było i koniec, jak nie to żegnam. Raczej jakby drugiej stronie również zależy na tym, żeby to miało sens i to było rozsądne, zgrabne, wzbudziło zaufanie czytelników i działało, więc jakby no to kwestia jest... Rozmawiania po prostu i tłumaczenia sobie pewnych rzeczy. Bo z drugiej strony, jakby też agencja, jakby traktujmy ich jak, jak ludzi, tak? Jeżeli nie mają jakiś pomysł, to nie mówmy im, dobra, to jest do kitu po prostu, tylko mówmy, to jest do kitu, bo. I no. proponuję w zamian coś tam. Czyli bądźmy jako tako w tych negocjacjach, jak to się mówi, merytoryczni, czy. merytorycznym cokolwiek. uczestnikiem w każdym bądź razie, tak. a nie tylko hejterem. Tak, dokładnie. Ustalmy, yy, czego chcemy, o co oczekujemy, ale przede wszystkim zawsze miejmy odwagę powiedzieć, że nie, żeby po prostu jeżeli w firmie zależy, widzimy, że jakby te negocjacje nie prowadzą do momentu, w którym będziemy się dobrze czuli z tym, co się dzieje, to żeby powiedzieć no słuchajcie, mnie się ta kampania nie zgrywa no i ja, jakby ja tego nie czuję i tego kierunku uważam, że to nie wyjdzie dobrze i oczywiście jakby każdemu życzę, żeby miał, miał ten komfort, że może powiedzieć nie na, na jakimś tam etapie negocjacji ale oczywiście no często się zdarza, że y, rzeczy się rozjeżdżają, koncepcje się rozjeżdżają pomiędzy blogerem a firmą, ale to jest kwestia po prostu obgadania tego odpowiednio wcześniej, nie godzenia się na wszystko jak leci, merytorycznego odpowiadania i na, na pewne rzeczy i ustalania tego tak, żeby mieć pewność, że jak ruszamy z akcją to wszyscy wiedzą y, co się będzie działo w ramach tej akcji, żeby się nagle nie okazało, że ktoś oczekuje czegoś zupełnie innego niż my robimy, nie? Dobra. Wiem, że masz własną firmę, więc powiedz mi, jak u Ciebie to wygląda właśnie z dogrywaniem tych szczegółów? Po prostu piszecie sobie maile i tego się trzymacie? Szczególnie jak chodzi o zarys współpracy i potem całą resztę? Tak, część. Czy, czasem się podpisuje umowę, czasem nie. To znaczy, te ustalenia mailowe są jakby prawnie wiążące. Jakby przy takich mniejszych współpracach i na przykład z firmami, które znam i z którymi już wcześniej współpracowałem i wiem, że to jest taka już już relacja, gdzie my jakby wiemy, czego się po sobie spodziewać, znamy się i tak dalej, i tak dalej, to często mi się zdarza że po prostu wystawiać fakturę i nie podpisywać żadnej umowy wcześniej, żadnej specjalnej umowy, ale w, w momencie, gdzie, gdzie gdzie to jest na przykład firma, której, która jakby z, z którą współpracuję po raz pierwszy, albo jakaś wyjątkowo skomplikowana akcja, albo po prostu budżet jest większy, no to już spisujemy umowę, gdzie dokładnie ustalamy co, jak to będzie działało, ile, tych, ile, ile tego będzie, tak żeby mieć to na papierze, ale jakby nie zdarzyło mi się jeszcze mieć jakiegoś jak, jakiejś sytuacji, w której ta umowa faktycznie się do czegoś przydała i ustalenie w tej umowie, bo równie dobrze tak naprawdę jakby ustalenia mamy na mailu, Więc więc, no to jest tylko, raczej zostawiam to po stronie firmy. Część firm chce mieć umowę, część firm, jakby wystarczy im faktura, ją ja po prostu płacą i nie, nie, nie potrzebujemy mieć tego spisanego co do kreseczki. Część firm jest, jest, część firm jest bardziej otwarta wobec tego, co ja będę robił, czyli ufają mi, że ja to zrobię dobrze. Zwłaszcza jeżeli ze mną współpracują któryś raz, no to już wiedzą, że ja ich nie zawiodę, powiedzmy, i im więcej współpracujemy, im częściej to tym większą mam wolną rękę. Jeżeli ktoś chce bardzo coś ustalić, no to mi to też zupełnie nie przeszkadza. No umowa to umowa. To ostatnie pytanie dotyczące agencji. Powiedz mi, co jest według Ciebie najważniejsze w rozmawianiu z agencjami czy tam działami marketingu w firmach przy dogrywaniu akcji? Przede wszystkim to, co mówiłem wcześniej, czyli tłumaczenie wszystkiego, bo my jako blogerzy często jesteśmy bardzo bardzo krytyczni wobec agencji na takiej zasadzie, że czy w ogóle kogokolwiek, przedstawicieli firmy i tak dalej, pod tytułem o Jezu, jak oni nas bardzo nie rozumieją. I jakby wolimy narzekać sobie w swoim gronie, Jezu, ale ta firma głupia, ale ktoś tam głupio mi napisał, ale mieli głupi pomysł. A często jest tak, że przedstawiciel firmy chce jak najlepiej, ale niekoniecznie faktycznie zna środowisko, zna to, wie jak to działa, niekoniecznie, nie ma nie ma obowiązku, nie jesteśmy królami wszechświata, żeby on miał obowiązek znać każdego blogera, z którym współpracuje od podszewki i wiedzieć dokładnie, jakie profil jego czytelnika i co oni lubią, a czego nie. Więc tutaj bardzo, bardzo istotna jest komunikacja i ustalenie pewnych rzeczy wcześniej i przede wszystkim zamiast narzekać na kogoś, to powiedzenie mu dokładnie co, dlaczego, zaproponowanie czegoś i tak dalej, i tak dalej. Dwa, no profesjonalne podejście, takie, takie czysto biznesowe, bo często jest tak, że jakby i część, to jest problem części blogerów, że jakby firma do nich wychodzi z powiedzmy w miarę profesjonalną ofertą, a bloger jest takim fachaczem. I Tutaj często widać to w działach, jak wejdziecie do działów współpraca na blogach, to często widać, że połowa blogerów w swój dział współpraca z, z, zaczyna od obrażenia firm, które prawdopodobnie bym chciał do nich napisać. Tak? Jeżeli jesteś blogerem i wejdę do swojego działu współpraca i pierwsze co widzę to hej, uważaj, bo ja tu piszę szczerze i mogę zjechać twój produkt, no to ja wolę nie pisać takiego blogera. nie. Już takie rzeczy, czy ten produkt jest dobry, czy jest zły, czy chcesz z nim współpracować, czy nie, to ustal już w ramach negocjacji jako bloger. Na mailu. Na mailu, a nie zaczynaj od ostrzegania przed samym sobą firmy, która chce z tobą potencjalnie współpracować. To są takie wiele takich drobnych rzeczy, ale zasadniczo, zasadniczo istotnych. No przede wszystkim komunikacja jest mega, mega istotna. Jeżeli coś nam nie pasuje, dajemy znać. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, dajemy znać. Jeżeli nie wiemy, kiedy coś się zacznie, jak będzie działać, poproszę o wypisanie punktów kampanii jeden po drugim z datami, żebym ja dokładnie wiedział, kiedy to ma być i jak to ma działać. Jeżeli cokolwiek się wysypuje, jeżeli mamy to czegokolwiek wątpliwości, piszmy jakby no, To jest podejście biznesowe, a nie, a nie, a nie takie, że jest, będę udawał, że, że wszystko jest okej, okay, a potem dopiero się rozjeżdża, bo z reguły akcje się rozjeżdżają, dlatego że ktoś czegoś nie ustalił. Oczywiście zdarza się tak, że tą stroną nieprofesjonalna, nieprofesjonalną jest strona druga, czyli agencja i czasem się zdarza, że nie wiem, no na kogoś, kto jest junior, tam kimś tam i jakby kompletnie nie ogarnia tego, co się dzieje. Najpierw coś ustalamy, potem nagle jest inaczej. I nawalą mu na głowę jeszcze osiem innych obowiązków. Tak, no ale, ale jakby to jest już ten aspekt, to, to już wtedy to jest gaszenie pożaru i to nawet trudno jakby mieć, yy, trudno mieć jakieś rady w tej kwestii, no bo czasem tak się zdarza, oby nie odpukać. Dobra, to wyczerpaliśmy chyba już ten nudny temat pieniędzy, chociaż znając życie to pewnie jest to najciekawszy temat. Yy, za półtorej godziny to tak na marginesie 17.36. Za półtorej godziny będziemy się wybierać na Blog. Powiedz mi właśnie, co daje uczęszczanie na takie konferencje? Nauczyłeś się na nich czegoś, czy chodzisz tam głównie dla ludzi? Głównie dla ludzi. Zasadniczo jest tak, że jest bardzo, bardzo duży problem z jakimikolwiek konferencjami, takimi szerokopiniętymi branżowymi, branży internetu, marketingu, blogów tak itd., itd. Zasadniczo mm, bardzo rzadko się zdarzają naprawdę dobre prezentacje. Często jest tak, że te prezentacje, które są odbierane jako dobre, to są prezentacje, które są po prostu sprawnie poprowadzone, ale de facto po tygodniu już nie pamiętamy, co na nich było. Często jest tak, że ktoś, kto ma dużą wiedzę, niekoniecznie potrafi przekazać. To jest tak. Przeprowadzenie dobrej prezentacji na konferencji blogowej wymaga trzech rzeczy. Po pierwsze, posiadania tej wiedzy. I to nie jest takie proste w pozorom, bo Taką wiedzę, która pozwala wyjść trochę do przodu w kwestii blogowania i poradzić, co ci co, ludzie powinni teraz robić. I takich ludzi, którzy mają taką wiedzę, jest relatywnie niewiele. A, a, I to są w cudzysłowie ciągle te same gęby. Tak? Czyli trudno zapraszać w kółko tych samych ludzi na te wszystkie konferencje, bo oni się nudzą. I to jest tak, że coraz częściej jest tak, że ludzie, którzy naprawdę nie mają zbyt dużego doświadczenia i tu to Nie mówię tego, żeby kogoś tam obrazić czy coś, ale często jest tak, że trafiam na konferencję i widzę, że mówi ktoś, kto jakby nie, nie, kto wiedzę czerpie z książki kominka, tak? żeby przeczytał książkę i teraz mówi o tym, co przeczytał w tej książce. Więc to jest jedna cecha, posiadanie tej wiedzy. Druga cecha to jest chęć podzielenia się tą wiedzą, bo to, że masz jakąś wiedzę, nie oznacza, że chcesz się z nim dzielić, tak? Mm ja na przykład w momencie, w którym znaczy, ja staram się to balansować, w momencie, w którym mam prezentację na konferencji blogowej i o czym się opowiadam no to opowiadam o tym tak, żeby nie zdradzić planów na rozwój swojego bloga na najbliższe dwa lata na przykład, nie? jakby pewne rzeczy mogę powiedzieć ale nie chcę za, zdradzić za dużo a podejrzewam, że są ludzie którzy nie chcą zdradzić nic w ogóle i wolą siedzieć cicho niż podpowiadać innym bo anuszci inni zrobią to samo co co oni, tak? Ja, ja byłem jedną z pierwszych osób na blogach, które wprowadziły ten Infinite Scroll, o którym mówiliśmy wcześniej. I. No, jakby. Ale jeszcze nie tak dużo ludzi go posiada. A jeszcze nie tak dużo ludzi go posiada. Gdybym. Jak planowałem go wprowadzić, gdybym już wtedy zaczął pisać. Nie miał robić prezentację i mówić, że taka funkcja jest fajna. No to dlaczego miałbym, jakby nie być tym pierwszym? nie? No, mimo wszystko, jakby zachowuję to sobie dla siebie, a potem jak najbardziej zapraszam wszystkich pozostałych. Czyli jeżeli, ale, tak jeżeli że, już to masz, to wtedy możesz się Tak, to jest taka kwestia, no, no ten, ale są ludzie, którzy mają zupełnie inne podejście. Jedni nie mówią wszystko jak leci, inni jakby kompletnie jakby nie, nie zdradzają, jakie mają plany i pomysły, bo nie chcą się nimi dzielić. Więc to jest druga, druga cecha. Pierwsza. Yy, Posiadanie wiedzy, druga, umiejętność znaczy podzielenia się. się nią, trzecia, umiejętność podzielenia się nią. Bo to, że masz wiedzę i chcesz się nią podzielić, jeszcze nie, nie znaczy, że jesteś w stanie zrobić dobrą prezentację. Połączenie tych trzech cech jest ekstremalnie rzadkie, więc zasadniczo jest tak, że najlepsze prezentacje na blogo konferencjach blogowych są, to są te, które są słabe, bo przynajmniej można się z nich pośmiać. A te, które są dobre z reguły są średnie i jakby to, jest, to jest już ten poziom dobry i no, są takie OK. Ale przede wszystkim. Bardzo polecam, jeżeli chodzić na konferencje blogowe, to nie bądźcie tymi ludźmi, którzy siedzą w kącie i do nikogo się nie odzywają, słuchają prezentacji, a potem dochodzą do wniosku, że to nie miało żadnego sensu. Przede wszystkim istotna jest możliwość poznania tych ludzi, porozmawiania, wymiany doświadczeń, wymiany wiedzy, zainspirowania się nawzajem i tak dalej, i tak dalej. To jest mega cenna rzecz. Ktoś, kto obserwuje to z boku, pewnie powie, że to jest towarzystwo wzajemnej adoracji, które się mizza, tuli i jest fajnie, ale to jest naprawdę środowisko, które jest mega inspirujące i bycie w nim, w środku, a nie obserwowanie go z boku jest bardzo cenne i bardzo istotne. No, a potem wychodzą z tego na przykład takie współprace, jak wasz podcast. Które są, eee, które są kozackie i unikatowe? Eee, powiedz mi w takim razie, czy nie utrzymując kontaktów z blogerami można równie łatwo odnieść sukces i czy tam stać się popularnym? <śmiech> Jakkolwiek definiujemy sukces i popularność? Eee, wiesz co... Nie wiem, to znaczy myślę, że jest to możliwe, ale na pewno łatwiej jest być w tym środowisku niż nie być, to znaczy wiesz, no to, to nie, nie chciałbym tutaj, żeby to zostało odebrane w ten sposób, że ktoś słucha i myśli ha, czyli tylko dzięki znajomościom można się wybić. Nie, w ogóle słowo wybić jest straszne. Ja Ale... może do, doprecyzuję mhm. pytanie, bo chodzi mi tu o kontekst czysto psychologiczny, dlatego że ludzie dzielą się na takich, którzy boją się po prostu podejść, zagadać i wiem, że są jakby różne stadia, mhm. a są tacy, którzy po prostu przychodzą siema, siema do wszystkich, jak do swoich i oni dużo łatwiej się wkręcą. Wiesz co, to, to, to, mm, to różnie bywa, bo, bo to, to też nie jest takie jednoznaczne. Często ci, którzy są najbardziej siema, siema i do wszystkich yy budzą niechęć, bo to często jest takie hej, ja chcę być kolegą wszystkich i wcisnąć się na każde selfie, które jest zrobione. Jak ktoś robi sobie z kimś selfie, to ja się wychylę z tyłu, żeby na tym selfie być, bo wtedy będę bardziej rozpoznawalną osobą. nie? Więc to takie osoby też często budzą niechęć, bo często jakby znaczy zdarzają się osoby, które uznają, że pojawianie się w odpowiednich miejscach, w odpowiednim towarzystwie sprawi, że będą bardziej rozpoznawalni. I to widać, i ci pozostali ludzie też to widzą i widzą, aha, to jest ktoś, kto ma parcie na szkło. Tacy karierowicze, tak. tak więc to się zdarza z jednej strony, no z drugiej strony no, z drugiej strony, wśród ludzi, którzy są powiedzmy bardziej nieśmiali, zdarzają się też tacy, którzy idą na konferencje, stoją w koncie, a potem wracają do domu i piszą, ci to, ta blogosfera to jest taka sama, gdzie ta grupa, oni tylko się kolegują ze sobą i z nikim nie rozmawiają, nie. Bo yy, i to też jakby nie jest dobre podejście. Wydaje mi się, że znajomość w, w, w prze, yy, jakby przede wszystkim to jest jedno środowisko ludzi, którzy... Spójrzcie na to w ten sposób. To jest środowisko ludzi, którzy, których łączy cecha taka, że postanowili tworzyć coś własnego w internecie. Nie będą, nie, nie być tylko biernym obserwatorem mediów, ale też tworzyć coś swojego. Takiego albo innego w lepszy, albo inny sposób, z tego albo innego powodu cokolwiek, ale tak czy jak to są ludzie, którzy mają na tyle, powiedzmy, odwagi, żeby coś takiego otworzyć I to jest na tyle unikatowe środowisko, że fajnie jest się inspirować nawzajem, fajnie jest znać tych ludzi, fajnie jest wymieniać się doświadczeniami i wiedzą i to jest cenne. Jasne, ktoś może tego nie robić i dojść do tego wszystkiego samemu, ale taki społeczny aspekt bycia w blogosferze jest jedną z fajniejszych w niej rzeczy, więc dlaczego z tego rezygnować, nie? Czyli wszystkie osoby, które trochę się boją podejść, przełamcie się w jakikolwiek sposób. No to jest takie, wiesz, ja... ja... Zawsze mam niechęć do takiego mówienia przełamcie się, bo jak ktoś jest introwertykiem, to to nie jest takie przełamcie się. On się dobrze czuje będąc introwertykiem prawdopodobnie, ale no nie wiem, jeżeli czujesz się introwertykiem, a chcę, a to, to zagadaj do kogoś przez fejsa, nie wiem. Znaczy, czy ludzie, którzy są introwertykami, prowadzą blogi, a to jest inna historia, bo nie wiem. Eee, tak. Podejrzewam, że tak, nie? Że to jakby nie ma... Ale jeżeli jest ci łatwiej, może zagadaj do fejsa, może na fejsa, może napisz do kogoś maila, że no jesteś introwertykiem, jest głupie ci zagadać na konferencji, ja ale żeby coś wyszło tam. nie na to, że introwertycy to są takie sieroty, które siedzą po kątach, obrócone twarzą do kąta i się do nikogo nie odzywają, bo to się tak nie objawia. Introwertyk to jest po prostu osoba, która przeżywa bardziej wszystko wewnątrz niż na zewnątrz. Tak, tylko to kwestia jest taka... Kropka, dobrze, tutaj, dobrze, tutaj, dobrze tutaj Dobrze tutaj, trafiłeś, bo nie wiem, kiedy to się u ciebie ukaże, ale wczoraj, wczoraj nagraliśmy odcinek w, którym, w podcastu, w którym mówiliśmy chyba o tym... To ja powiem, to był 20, to przepraszam, 4 listopada i to był 24... Nie, czekaj, to było o oczuchach? Czy upieramy się dla siebie? czy Nie, yy, tego odcinka jeszcze nie ma. To będzie chyba odcinek 25. Tak, albo 24. Yy, albo 24, Wydaje, bo to, my nagrywamy po dwa odcinki, więc to chyba będzie odcinek 25 za dwa tygodnie. Whatever, nieważne, bo to nie jest aż tak istotne. W każdym razie, yy, nie pamiętam po prostu w jakiej kolejności będą. 24 albo 25. I to, yy, to nie jest tak, że nie pamiętam numerku, tylko nie wiem w jakiej kolejności będą się ukażą. Yy, w każdym razie, Rozmawialiśmy właśnie o tym, że jest taki trochę społeczny, yy, społeczny nacisk na to, że jak ktoś jest introwertykiem, to trzeba go wypchnąć w świat. I to jest na przykład tak robi system edukacji. Yy, że jakby każdy powinien, każdego się wrzuca do tego, że jakby ekstrawertyzm jest uważany za ten lepszy, że to powinieneś być tą otwartą osobą. I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tutaj nie chcę mówić czegoś takiego, że ha, przełam się i zagadaj do tych ludzi i bądź rób to wbrew sobie. I wyszedłem znowu na hejtera, a nie o to mi chodziło nie, naprawdę. Nie wiem, że nie o to chodziło, tylko ja chcę jakby podkreślić, że mi nie o to chodzi też. Ale więc rozumiem, że jak ktoś jest introwertykiem i pojawia się na konferencji, to ma dużą trudność, żeby nagle podejść, znaczy nawet jak ktoś jest ekstrawertykiem, to podejść do kogoś, kogo rozpoznaje w internecie i traktuje często jako jakiś swój jakiś tam w kwestiach blogowania autorytet bo coś takiego, podejść i powiedzieć hej, jestem taki, ja taki, no to często wymaga przełamania się, niezależnie jaki macie charakter, a jak jesteście jeszcze introwertykami, to już jeszcze gorzej. Ale przede wszystkim pamiętajcie, że bo często reakcją obronną mam wrażenie, jest takie coś, że ustawienie się, że aha, oni się wszyscy lubią, a ja ich nie znam, więc oni są wszyscy z takim zamkniętym środowiskiem, a coś tam. Nie, to są po prostu ludzie, którzy się lubią, jeżeli... I znają. Z... I prawdopodobnie przyjmą cię jak swojego slash swoją, jeżeli jesteś w porządku i to polecam to ja tylko proponuję nie zaczynać maili, jak piszemy do kogoś innego, od nienawidzę słuchać twojego podcastu, bo masz straszny głos, ale gdybyś chciał, to może ogarniemy razem coś na blogu. Taka historia życiowa. Znaczy, powiem ci, że jest wiele dziwnych znaczy jest wiele dziwnych taktyk pisania... Maili, jest wiele bardzo dziwnych taktyk pisania maili przez ludzi. I niektóre z nich są bardzo, bardzo alternatywne. Właśnie często to jest takie... Na przykład widać takie coś, że ja bardzo lubię tego blogera, ale nie chcę mu tego okazać, więc piszę, więc tak się sztucznie dystansuję. Albo bardzo mi jest podejście, chcę zaimponować tak mu komuś i rodzaje zaimponowania są różne w zależności od tego, jaki kto ma wizerunek. U mnie na przykład jest tak, że ponieważ ludzie często mnie traktują jako takiego ostrago, złośliwego, to piszą do mnie w ostry i złośliwy sposób. Jak ktoś do ciebie, jak obcy się ze ciebie odzywa ostro i właściwie w sposób bez żadnego konkretnego powodu, no to raczej mówi, że nie tylko ktoś chce ode mnie. To samo widać na przykład bardzo mocno u Maćka na, w komentarzach, jak sobie zobaczysz na fejsie, tam jest tak, że każdy z nastolatków próbuje być jak najbardziej kontrowersyjny i wulgarny, żeby jakby, żeby zwrócić jego uwagę, zaimponować, hej, jestem taki jak ty, a to jakby nie do końca tak działa. Martin Stankiewicz miał podobny problem, bo ze względu na to, że ma dość duży dystans do siebie, to ludzie zaczęli wyłapywać to i mu cisnąć. Ten tak, ten cisnąć mu, dokładnie, to jest takie... Zresztą ja robię to samo. E, słuchaj, znaczy robię to samo Martinowi, nie, że ja mam dystans do siebie, po prostu ją ucisnę. Wyczytałem w necie, że uważasz, że początkujący blogerzy oczekują natychmiastowego sukcesu, kopiują swoich ulubionych twórców oraz to, co przed chwilą e, wspomniałeś po części, pozycjonują się na opozycję do całej reszty. A jakie są twoje największe błędy, jakie popełniłeś podczas tych dziewięciu lat tworzenia treści internetowych? Ojej, ojej. Um. Tutaj muszę się cofnąć mocno. Przede wszystkim moim, moim błędem był brak regularności, i jakby te, te błędy, o których w sumie piszę, to były też moje błędy, bo ja na przykład teraz mam tak, że, że często pewne rzeczy komentuję w bardzo zwięzły sposób. Oczywiście na moim blogu są również długie teksty, ale ostatnio coraz częściej pojawiają się zwięzłe i krótkie komentarze do jakichś rzeczy. Przepraszam, mogę żart, mogę żart, No, zdwalisz. Chujowe, pozdrawia. No tak, coś takiego mniej więcej. Nie, trochę bardziej rozbudowane. Pozdrawiam serdecznie, tam jest napisane wtedy. Ale, ale to jest tak, że mm, za, mój, początki mojego bloga były mniej więcej podobne. Jeszcze tego poprzedniego tak naprawdę. Tylko, że i skąd to się wzięło? Wzięło się to z tego, że jest wiele blogów z zagranicą, które mają podobne podejście. To znaczy komentują rzeczywistość, wrzucają materiały często, ale one są bardzo krótkie i zwięzłe. Nie są niemerytoryczne, czy pozbawione treści, ale po prostu są zwięzłe. Nie są, nie są jakby rozbudowane tak tekstowo powiedzmy i, i kilka krótkich zdań, komentarza do jakichś rzeczy. Tylko, że kwestia jest taka. Ja tak próbowałem robić na początku. Tylko kwestia jest taka, żeby kogokolwiek... To, to mój błot skrzypi. Właśnie myślałem, że ktoś chodzi. Nie, nie Żeby kogokolwiek zainteresować... Twoim zwięzłym komentarzem na jakiś temat, to ten ktoś musi być zainteresowany Twoim komentarzem na ten temat, czyli musi Ciebie znać, wiedzieć co myślisz, wiedzieć kim jesteś, tak żeby ten zwięzły komentarz mu wystarczył. Jeżeli ktoś, kto kompletnie nie ma pojęcia kim jesteś trafi na Twój zwięzły komentarz, to uzna to za tak samo wartościowy jakikolwiek komentarz pod tym samym tekstem w necie. Czyli za tym komentarzem wtedy idzie ta twoja wartość jako marki. Tak, tak dokładnie. Więc y, ja jestem gdzieś na takim etapie, że mogę sobie pozwolić na, u, na krótki komentarz do jakiejś rzeczy. I ludzie na tyle mi ufają, na tyle znają markę, żeby mi na tyle ufać, że ja nie muszę robić bardzo dużej argumentacji do pewnych rzeczy. Tylko jak mam ochotę napisać kilka zdań komentarza, to oni wiedzą, że znaczy mam, mam to ich zaufanie, żeby, że oni to potraktują serio. I ja do tego etapu teraz doszedłem, ale na początku na przykład robiłem to, bo podpatrzyłem to na innych blogach i to mi się podobało. Jakby ominąłem ten etap, że do tego trzeba dojść. I to jest to, jest to o czym mówiłeś przed chwilą, to jest rzecz bardzo powszechna na, na blogach pod tytułem patrzę na mój ulubiony blog, chcę być taki jak on, więc siadam i zaczynam pisać tak samo jak ta osoba. Tylko jakby nie, nie, nie zważam na to, że do tego momentu, w którym ta osoba może coś takiego robić, ta osoba docierała przez 5 lat na przykład i że to, tą ścieżkę trzeba przejść. No, trudno jest spojrzeć na koniec drogi i zapowiedzieć, chcę tam być. Tak? I... tak, bo właśnie bardzo często nie zauważamy tej drogi, jaką ktoś musi pokonać, żeby dojść do tego miejsca, w którym jest. Ale z drugiej strony, pozwolę się postawić jakby w opozycji do tego, co mówisz, dobrze jest wyznaczyć sobie jakiś cel i poziom, prawda? W mhm. sensie, jeżeli to będzie działało jako inspiracja dla tej drugiej osoby, to ja w tym nie widzę nic złego. Nie, oczywiście, jasne, tylko że to jest też kwestia, żeby wyjść ponad to, żeby próbować próbować być kimś innym. To znaczy jakby najprościej, każdy ma jakiś, nawet podświadomie, każdy ma jakiś swój ulubiony blog, jakieś swoje wzorce i stara się być, robić coś podobnego albo iść w tym kierunku. I teraz kwestia jest taka, żebyśmy mieli dodatkowo też pomysł na siebie jakiś aspekt swój, a nie tylko, bo często to jest tak, że Ktoś faktycznie jakby robi, robi rzeczy dosłownie wbrew sobie, czy może nie wbrew sobie, ale jakby nie czuje z tego, tylko dlatego, że uważa, uważa że coś się sprawdzi. Coś Jest się taka piosenka zespołu Świetliki, w której pada zdanie, mam 19 lat i chcę mieć pana osobowość. Więc widzę, że to jest dokładnie jakby No to, o jest, czym mówisz. To, jest, to jest dokładnie coś takiego. Więc oczywiście jakby inspiracje jasne, ale też myślmy, co mamy do przekazania światu. To są takie proste rzeczy, o których ja nawet też kiedyś pisałem, że jedną z tych rzeczy jest to, że nie, nie, nie jest istotne w, na przykład w wybieraniu tematu, o którym chcemy pisać na blogu. Nie jest, interesujące, nie jest istotne to, czy się interesujemy tym tematem, tylko czy mamy coś o nim do powiedzenia. Jest wiele tematów którymi ja się interesuję, ale nie będę o nich pisał na blogu, Poczuję, że poza tym, że się nimi interesuje, to nie mam na, ich, na ten temat nic do powiedzenia. A to jest na przykład bardzo powszechne na blogach. Blogi, bo ktoś lubi Apple na przykład, albo lubi cokolwiek I, i jego blog sprowadza się do tego, że czyta inne blogi na ten temat i po prostu informuje ludzi o rzeczach, o których informacje znajdziesz pełno w internecie. Albo Palszcza, tak się mówi. Tak, albo dokładnie, no, nie wiem, ale, ale czyta zagraniczne blogi i pisze tak. po polsku to, co na nich przeczytał. Kopiując grafiki. Tak, i, i efekt jest jakby taki, że, że to, jakby to, jeżeli nie masz nic do dodania, to tworzysz treść, która nie ma żadnej wartości dodanej tak naprawdę. Nie? Więc to jest kwestia nie tylko interesować się czymś, ale jeszcze mieć coś do powiedzenia na ten temat. To jest wiele takich różnic. I zapewniać efekt. jakąś wartość. Tak, żeby po prostu ktoś... Wartość, to jest bardzo istotne, żeby... Ta wartość może być bardzo różna. To może być przekazanie jakiejś emocji albo jakiejś opinii, albo może być przekazanie po prostu czystej informacji i znalezienie jakichś porad, takich nie wiem, przekazanie komuś przepisu, jak zrobić rzecznicę, to, albo kanapkę z masłem. To też Ej, jest jakieś wartość. Jest filmik Tima Ferisa o tym, jak obrać jajko. Nie widziałeś tego? Chyba nie. No, w każdym razie ma... Trzy miliony wyświetleń albo coś takiego. Jest wideo jak Gordon Ramsay robi jajecznicę i on robi jajecznicę zupełnie inaczej niż ludzie robią jajecznicę i on wygląda zupełnie inaczej. I, i on tam ma typy do robienia jajecznicy. I to... Ej, oglądałem dużo filmów z nim, muszę sobie to obczaić. Tak, no, polecam. <grywa> Dobra, to w takim razie z tej jajecznicy przejdźmy płynnie do workflow, tak? Mhm. Jak ty robisz to, co robisz? Ale <grywa> to, to tupy brzmi... Bardzo mi się spodobał twój wpis, w którym zdradzałeś motyw mhm. z używaniem... bo po... Dobra, jeszcze w słowo wstępu trochę dzisiaj będę mieszał. Na maku e, pulpit nazywa się biurko mhm. i zdradziłeś taki patent, żeby traktować to wirtualne biurko jako prawdziwe biurko. Wyciągamy na nie rzeczy, które się przydają mhm. i potem, gdy już z nich skorzystamy, albo wyrzucamy je do kosza, albo odkładamy je do właściwej, że tak powiem, szufladki. Mhm. Opowiedz mi, jak u Ciebie wygląda tworzenie treści, czy publikujesz zaraz po napisaniu, to znaczy powiedzmy, jak Ci korektorka odeśle, czy jednak ten tekst, który stworzysz przeleży powiedzmy przez noc w szufladzie, przeglądasz go jeszcze raz i dopiero wtedy wysyłasz do korekty i publikacji? Wiesz co, to, to bardzo, bardzo zależy, dlatego że mm, zwykle jest tak, że ja pracuję w głowie nad tematem. Jak siadam do pisania tekstu, to już go mam na tyle przemyślanego pod prysznicem i w głowie, że już nie czuję potrzeby, żeby on przeleżał jeszcze noc. Bo to nie jest tak, że siadam, piszę coś spontanicznie i potem następnego dnia dochodzę, więc kurczę, że to nie, było, nie miało sensu. To jest tak, że jak już siadam, to już jestem na etapie myślenia o tym od pewnego czasu. Więc z reguły jest tak, że jak piszę tekst, to raczej publikuję go tego samego dnia jakby jak to wygląda w praktyce? Z reguły jest tak, że mam właśnie bardzo rozkminiany temat. Czasem jest tak, że żeby sobie wcześniej szkic, który polega na tym, że piszę od kresek jakieś najbardziej istotne argumenty, ewentualne jakby kolejność... Taką listę z punktami. W zasadzie kolejność całej historii i, i, i związki przyczynowo-skutkowe w tym tekście, jakby jak on powinien wyglądać. Czasem jakieś zdanie, które uznam, że dobrze brzmiące, że warto je gdzieś wpleść to sobie zapisuję, więc mam jakąś taką notatkę. Potem piszę taki zupełnie czysty... Tekst, on często nawet nie ma nie ma podpunktów, nie ma śródtytułów żadnych i często jest tak, że dopiero później dodaję tytuły, a czasem jest tak, że już mam w głowie te śródtytuły i pójsię go segmentami, jakby nie ma, nie ma tutaj zasady. Potem go jeszcze czytam w takiej zupełnie czystej formie, znowu bez obrazków, bez niczego totalnie. Czytam ten tekst drugi raz, poprawiam, zmieniam, zastanawiam się nad tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli... Jeżeli to, im bardziej to jest kontrowersyjny temat, to tym bardziej myślę o tym, jakie, jakie mogą być kontrargumenty i staram się je wpleść w tekst. I w momencie, w którym tekst jest przeze mnie przeczytany, już jakby wiem, że on tak powinien wyglądać, to wysyłam go do uli, która jest moją korektorką, facebook.com pani korektor, powiedzą. I jak go ule sprawdza, to ja w tym czasie szukam z reguły obrazka i albo przygotowuję sobie zdjęcia, obramem i tak dalej, i dalej. Potem ula kończy sprawdzać tekst, potem się kłóci, kłócę z ulą. Bo, na przykład, nie podoba mi się uważam, że zasady języka polskiego są nieprawidłowe. I to się bierze, że to zdarza. I mówię, że nie, tak nie może być. Nie. Ta oficjalna odmiana tego słowa mi się nie podoba. Albo nie, tak nie może tak być. Nie ma takiego zwrotu jak lecz także. Wiem, że jest poprawny, ale źle brzmi, nie możesz go używać. I to jest tak, że Ule już ma zapisaną całą listę rzeczy, których nie może przy mnie używać, bo znaczy to jest tak, że. Ona oczywiście, jakby, jeżeli ktoś nie wie, korekta sprowadza się do, nie do zmiany treści, tylko do zmiany usunięcia powtórzeń, zmiany ustawienia odpowiednich przecinków, czasem, nie wiem, podzielenia jednego bardzo długiego zdania na dwa, i tak dalej, i tak dalej. Bądź używania synonimów dla niektórych słów. Tak jest. Przy czym jednocześnie jest tak, że jeżeli użyjesz synonimu, który jest słowem, którego ja nigdy bym nie użył, no to ja wtedy powiem, uda. No fucking way. I. Więc jakby obgadujemy często ten tekst, tak, często jest tak, że te teksty przychodzą na zasadzie i mówię, no okej, wszystko w porządku. I ma na przykład takie głupie tendencje do pisania na przykład liczb słownie. W sensie, Ona czy ty? Ja. Poza, okay. da, poza rokiem, latami rokiem, to piszę, jeżeli piszę, to jest 87, to nie piszę 87 kreska ty na przykład, tylko 87 i tak mam i tak mi się podobał po prostu i ona on mi stara się a ja, ja to poprawiam z powrotem na, na takie więc potem jakby obgadujemy ten tekst, analizujemy żeby on był mój dokładniej żeby tam nie było nic co, z czym ten więc jego czytam jeszcze raz, potem dokładam te zdjęcia wymyślam tytuł układam to wszystko tego statycznie i w zasadzie tyle Dobrze, a w czym piszesz? Jakie są aplikacje, które pomagają Ci ogarnąć nadłok obowiązków? Ja jestem akurat z tych, którzy piszą po prostu w edytorze WordPressa. Nie mam żadnych absolutnie specjalnych pomagaczy. Wychodzę stąd. Tak, nie wiem. Nie, zupełnie nie to mi mi przykazać. Co ciekawe piszę w HTML-owym edytorze. Nie korzystam z tego takiego wizualnego. Wszystko piszę w czystym HTML-u. Jak wklejam obrazek, to piszę IMG SRC alt i tak dalej, i tak dalej. po prostu piszę kodem więc więc to jest tak. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, ostatnio zacząłem myśleć trochę inaczej o narzędziach, z których korzystam tak pobocznie, dlatego że zacząłem z nich, znaczy dookoła tego wszystkiego, bo zacząłem z nich nad nimi się zastanawiać w kontekście całości, a nie pojedynczych narzędzi. To znaczy jest tak, jeżeli sobie zastanowisz, jaki jest najlepszy stok fotograficzny, jaka jest najlepsza aplikacja do zarządzania zdjęciami, jaka jest najlepsza aplikacja do to-do, jeżeli sobie zastanowisz się nad takimi rzeczami, to prawdopodobnie w każdym z tych punktów wybierzesz jakąś tam aplikację, powiedzmy sobie. Ale jeżeli zaczniesz się za nimi zastanawiać, jaki jest najlepszy zestaw aplikacji do notatek, stok zdjęć, aplikacja to do i, coś, i kalendarz, to wyjdzie Ci na to, że musisz wybrać inne, bo one lepiej są sobą współpracują. Ja ostatnio zacząłem się tak przedstawiać, na przykład przedstawiłem się ze stoka fotograficznego, na którego, z którego wcześniej korzystałem, na stok, stok należący do Adobe. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest dużo tańszy w momencie, w którym korzystam z Creative Cloud, czyli jakby abonamenty na Photoshopa, a dwa, że jest zintegrowany z Photoshopem, więc na przykład w moim Photoshopie się od razu wyświetlają obrazki z biblioteki, po prostu klikam i je i przenoszę sobie do pliku nie i nie muszę ich zapisywać, ani ściągać itd. Tak tak więc zasadniczo ostatnio miałem, ktoś mógłby to hojtować, ale przesiadłem się, jako syn warnotrawny trochę wróciłem do aplikacji robionych przez Apple, tych takich domyślnych, które są systemowe bo one ostatnio są tak mocno zintegrowane z systemem, że po prostu praca między nimi, skakanie i jakby korzystanie z tego wszystkiego jest przepiękne, dlatego że wiesz, jeżeli wyślesz mi te, takie głupie rzeczy w rodzaju, wysyłasz mi maila, hej Paweł, widzimy się jutro o 19 na piwo, to w moim kalendarzu pojawia się do zaakceptowania wydarzenie piwo jutro o 19, na przykład z tobą dodanym i informacje gdzie, bo on to kontekstowo wyciąga z maila. Mnie też jutro podkreśla we wszystkich mailach na iPhone. Tak, i tak więc to są takie rzeczy, wiesz, te aplikacje się odpowiednio zgrywałem, Ja faktycznie moim bardzo istotnym narzędziem, z którego korzystam jest kalendarz. Kalendarz i lista rzeczy jakby do zrobienia. W, w kalendarzu w zasadzie każdą rzecz, którą mam robić, mam wpisaną w kalendarz. Jeżeli z... Dobra, właśnie, ale ja się pozwolę znowu hamsko mhm. wtrącić. Jeżeli masz na przykład umówić się z kimś na kawę, tak? to piszesz sobie o 13.00 mam zadzwonić do tego i tego, żeby się umówić na kawę? Takie drobne rzeczy też? Czy je wrzucasz na kalendarz? Nie, no ja jak po prostu wtedy, duch? do kogoś piszę, jak się umówię, umówię, umówię na kawę, to wpisuję w kalendarz, nie? Nie piszesz sobie, że mam się umówić i dopiero potem się umawiam. Nie, nie planuję, umówianie się na kawę nie planuję, tylko po prostu od razu się odzywam, i, ale wpisuję sobie takie rzeczy jak kawa, ustawiam sobie ile mniej więcej mi zajmie dotarcie tam. Znaczy powiem ci w ten sposób. Ja mam w kalendarzu takie... Czekaj, aż, nie, nie mam telefonu, bo się ładuje, ale w kalendarzu mam na przykład takie rzeczy, jak zrobić questy w Destiny. O, o, przed, o, między dziewiątą a dziesiątą, bo o dziesiątej się resetują na przykład. Służ, w służbowy wpisane, nie? Nie, akurat to jest w prywatny, ale mam wpisane bardzo duże rzeczy podróże, pociągi, czas tu, tu, nagranie podcastu, montaż podcastu, pisanie jakiegoś tam tekstu, czytanie 50 twarzy Greya. Na przykład ostatnio dużo, dużo w kalendarzu zajmuje mi czytanie Greya i L. James, bo przygotowuję się do nagrania na YouTube mojego programu o książkach. I mam osobną w ogóle kategorię w kalendarzu książki. Jak ktoś chce sobie oszczędzić właśnie czytania 50 twarzy Greya, to zapraszamy na zombisamurai.pl tak, tam, tam jak klikniecie YouTube u góry, to, to jest ja, jak ja cierpię. No można, można, jak ktoś mnie nie lubi, to może pooglądać jak cierpię. Popcorn, chipsy i do dzieła. Tak, więc więc jakby wpisuję każdą rzecz, którą robię, wpisuję w kalendarz. Nawet coś takiego, muszę się ogolić 15 minut. Wiesz, serio, naprawdę jesteś, bo jak nie, to zapomnę. Zapomnę, że muszę się, muszę nie wiem, zgodzić brodę. albo no, coś takiego. Więc ja jakby, mam lustra w domu. Tak, no nie, jakby też ja to widzę jak widzę, to myślę, ojej, ale dobra, ale teraz robię coś innego, bo mam wpisany montaż podcastu, to nie, nie mogę teraz się golić, bo się podcast sam nie zmontuje. Dobra, a jak to masz poukładane w kalendarzu, to przestrzegasz tego stricte? Ile czasu zajęło ci, żeby się nauczyć żyć według kalendarza? Bo możesz mieć wpisane, a potem wiesz jakoś co? tak coś... Wiesz. Ja, to jest tak, że mm, przede wszystkim jest kwestia ustawienia sobie takiego myślenia w głowie, że to kalendarz jest dla mnie, a nie dla, ja dla kalendarza. To nie jest tak, że i, znaczy, ale chyba też musiał się nauczyć go. E, tak, coś, oczywiście. Czy, prawdopodobnie tak. Tylko, że to jest takie też, że jakby. Ym. I ja wiem, że kalendarz ułatwia mi ogarnianie pewnych rzeczy. Oczywiście zdarza się tak, że usiądę do grania na konsoli i ustalę sobie w kalendarzu, że o 11 siadam do czegoś, ale nie nie siądę do 11, tylko się wciągnę i siedzę do 11.30, no to sobie już tu przesuwam i widzę, że okej, okay, to dzisiaj prawdę, mniej więcej wiem, że zmontowanie za, za, za podcastu zajmie mi dwie godziny, a wiem, że widzę, że muszę wyjść, Ym, więc ta druga rzecz, która jest wpisana, ale dobra, ona nie jest aż tak pilna, więc sobie przestawię na jutro i tak dalej, i ale ogólnie ułatwia mi to mniej więcej sobie ogarnięcie, co, wtedy, co kiedy robię. Jakby ja go w zasadzie czasem jest tak, że w ciągu dnia zmieniam sobie kolejność tych rzeczy, ale dzięki temu wiem mniej więcej, ile co mi zajmie i, i kiedy to powinienem robić. Nie? I zostawiasz Wiesz? sobie przerwy między zadaniami? Y rzadko, raczej mniej więcej mniej więcej jakby dodaję sobie plu, wiesz, coś, czyli coś mi mnie zajmie mniej więcej 30 minut, to sobie wpisuję 45, nie? Czasem jest tak, że rzeczywiście, że coś mi zajmie dłużej, nie jest tak, że jest dobra, skończył się w kalendarzu, rzucam to i robię co innego. Tylko wtedy wiem, że kurczę, trochę mi się rozjechał plan, ale mniej więcej sobie rzucuję, ile mi co powinno zająć i, i staram się tego trzymać, ale no, różnie to wychodzi, ale zasadniczo jakby to i tak mi ułatwia sprawę, nie? Okej, okay, dobra, to jest to jest dość dobra odpowiedź jak dla mnie. Ja mam trochę właśnie problem z tego typu rzeczami, bo nie planowałem sobie wszystkiego. W sensie, sorry, planowałem dużo, czasem za dużo i zbyt blisko siebie i potem się rozjeżdżało. Ale właśnie próbuję z tym walczyć. Powiedz mi natomiast, używasz aplikacji typu Pomodoro? Do zmuszenia się, nie. żeby robić jedną czynność, bo często zdarza się tak, że coś robimy, nagle się gdzieś pojawi Facebook, potem z Facebooka pojawi się jakiś film na YouTubie, a potem z tego dwa portale i trzy godziny poszły się. Nie, nie, absolutnie. Nie, bo tu jest znowu ta rzecz, którą pytałeś przed chwilą, takie aplikacje na mnie nie działają. Ja sobie muszę w swojej głowie ustawić, że teraz zajmuję się pisaniem tekstu i wyłączam wszystko inne, albo zajmuję się montażem i wyłączam wszystko inne. I jeżeli sobie nie ustawię, to żadne pomodoro mi w tym nie pomoże, a jeżeli sobie ustawię, to mi nie jest do niczego potrzebne. Więc zasadniczo nauczyłem się po prostu tak, że jak coś muszę zrobić, to siadam i to robię. I wtedy jak z kimś rozmawiam na Facebooku, to że słuchaj, siadam do montażu podcastu, żegnam <grym> i wyłączam to i, i siedzę i montuję podcast, ale... Czasem się zdarza, że siedzę nad, na przykład, jak, jak dłubię w blogu, tak od strony technicznej, w kodzie, to na przykład wtedy z reguły mam włączonego Facebooka pięć konwersacji i skaczę między jednym a drugim i, i tak mi się dobrze pracuje, na przykład. Nie, nie potrafię, znaczy nie, nie lubię się skupić tylko i wyłącznie na kodzeniu, i bo wtedy mnie. I nie piszesz do ludzi HTML-em wtedy? Nie, nie, nie, jakby wtedy jest okej. Okay. Okay. I, I mam też często coś takiego, na przykład, bardzo często słucham podcastów w trakcie pracy, nie w trakcie pisania, bo tego nie umiem, ale na przykład w trakcie kodowania, bo, bo to mnie rozjeżdża i tak samo nie w trakcie montowania podcastu mojego, ale zasadniczo, jeżeli jest coś, co nie wymaga ode mnie skupienia na, takiego bardzo mocnego skupienia na przykład kodzenie właśnie, na przykład na y, y, tam robienie dłubanie w jakichś rzeczach, y, przygotowanie szkiców, obrabianie zdjęć tak dalej, to idą w te podcasty i y, y, y z reguły jest tak, że podcast na tyle mnie wciąga, że zwracam od, od, uwagę od różnych innych dystrakcji, na przykład powiadomień z Facebooka czy tysiące innych różnych rzeczy, bo już słucham podcastów, więc robię coś i słucham podcastów jednocześnie i o mnie jakby wprowadza mnie w taki stan, że, że się skupię na, na tym, co robię. Nie? Ja lubię podcasty, właśnie na rowerze, w komunikacji miejskiej, przy takich prostych czynnościach. Nie, ja czynnościach. tylko w pociągu, bo nie widzę. Znaczy podcasty są jedną z tych rzeczy, które mnie ratują w pociągu przy dłuższych podróżach. Gdy tworzysz swoje treści, to robisz sobie potem jakieś kopie zapasowe tekstów i zdjęć, które wrzucasz na bloga, tak powiedzmy na dysku, czy raczej tylko robisz sobie kopię zapasową jakby z serwera? Nie, tylko kopię zapasową z serwera. Wiem, że są ludzie, którzy zapisują doki ze wszystkimi swoimi tekstami. Ja tak nie robię i być może to jest głupie. Może powinienem sobie zapisać. Znaczy mam zapisy, zapisaną bazę danych kursów z serwera. W tym zipie nie możesz sobie zapisać bazę. W WordPress działa tak, że w bazie danych jest tak naprawdę wszystko. Ale nie robię jakichś takich specjalnych... Na przykład rzecz, której w ogóle nie robię i to jest, to jest w ogóle już jeszcze bardziej dziwne, bo o ile można powiedzieć, że okej, okay, te teksty są na tym serwerze, więc jak mam kopię zapasową bazę danych, które mam, to je mam, to na przykład usuwam wszystkie... Nie mam plików źródłowych ani do podcastów, ani do filmów na YouTube. W sensie oryginał. Tak? Nie, mam, nie mam... Znaczy w, w, w, Wszystkie pliki, z których nic nie mam. Po prostu skończę montaż filmu na YouTube, wrzucam go na YouTube i po prostu wywalam wszystko. Znaczy daję sobie jeszcze dwa dni, jakbym coś tam potrzebował do te pliki. Nie mam wielkiego dysku 5-terabajtowego, gdzie trzymam wszystkie swoje filmy. Czyli nie no. tylko od materiały źródłowe, które wyszły z karty, ale też ten gotowy film. Tak, tak że... wszystko po prostu wywalam. Jest na YouTube i koniec. Nie ma. <laughs> Jak usunął film z YouTube'a, to chyba mogę go wtedy pobrać, bo on jest po prostu ukryty, ale... Ale jakby Szkoda, nie nie że nie że... widzicie mojej twarzy teraz w tym momencie. Ja po prostu jakoś tak mam, że wywalam wszystko i ten podcasty. No, Jak ktoś już wróciłem, to to, to, to przecież co, nie wiem, to już to drugi raz, nie wiem, jakoś nie, ma, nie mam archiwum swoich materiałów multimedialnych, no, no, no tak jest jakoś. Mam nadzieję, że nikt mi teraz nie i tu żeby wszystko pokasować. A miałeś kiedyś jakieś takie sytuacje, że się coś grubo sypnęło? Na przykład z blogiem? Mm, nie. Nigdy? Nie, nie miałem jakichś takich problemów. A z podcastem, żebyś coś kaszaniu w międzyczasie? Ostatnio mieliśmy jeden odcinek, w którym mieliśmy Ewę Grzelakowską, która, Grzelakowską która, czyli Red Lipstick Monster, która... Odcinek nagrywaliśmy dwa razy, bo przy pierwszym ktoś do niej zadzwonił w trakcie nagrywania i jej się przestało nagrywać na telefonie. I co ciekawe, było to bardzo wyjątkowe, dlatego że ona w ten sposób nagrywała wszystkie swoje filmy na YouTube i nigdy jej się to nie zdarzyło. Jak usiadł do nagrywania z nami podcastu, to do niej ktoś zadzwonił i, i była jedna piąta nagrania. Ale dobrze na tym wyszliśmy, bo nagraliśmy odcinek jeszcze raz na trochę zmieniony temat, trochę inaczej i wyszedł znacznie lepiej niż ten, który był pierwotny. I jakby dobrze na tym wyszliśmy, ale to był jeden taki fuck up. Oczywiście na blogu zdarzały się rzeczy w rodzaju, że nie wiem, że serwer padł, albo tam trzeba było przywrócić jakiś backup, albo coś takiego, ale, ale nic nie było takiego, że straciłem jakąś istotną część bloga, albo coś takiego. Powiem Ci więcej różne wersje mojego bloga. Czasem Czasami ktoś pyta: ej, czy mógłbyś pokazać, jak wyglądał twój blog? tam, Tamta wersja, jakaś tam ją opisuje. ten? Nie, bo ja je usuwam. Usuwam wszystkie, e, prze, jakby, kolejne etapy mojego rozwoju, zmian moje, na moim blogu. Ja wiem, że ten czę częściowo są rzeczy, które być może te fragmenty kodu mógłbym do czegoś innego wykorzystać, ale po prostu je wywalam i no tak mam, jakoś nie, nie myślę o tym, potem się orientuję. Kurczę, ciekawe, czy wśród tych mam tam zapisane ileś wersji, nad którymi różne pracuję, różne rzeczy testuję i czasem jest to kurcze, tak sobie przypominam kurcze, ten jeden fragment kodu byłby przydatny dziś, bo robię coś co jest bardzo podobne, ciekawe czy gdzieś to mam nie mam, muszę to zakodować od nowa albo zdarzają się też takie rzeczy na przykład ostatnio powstała wersja mojego bloga, która jakby po drodze doszedłem do wniosku, że mi się jednak nie podoba ta koncepcja i po prostu u nas jest tylko u mnie i nikt nigdy, nigdy nie widział i prawdopodobnie a pracowałem nad nią tam tydzień, po czym doszedłem do wniosku, że mi się nie podoba i, I tyle. I ona jest, ale nikt nigdy nie widział i pewnie mnie niedługo skasuje po prostu. I nie, to będzie taki taki blok, który tylko ja widziałem. No więc jakoś nie jestem, nie jestem przywiązany do tych wszystkich rzeczy, do backupów. Okej, okay, dobra. Bardzo, bardzo ciekawe. Podejście. Znaczy, to ciekawe, mam, mam backupy całego dysku swojego i to więcej niż jeden, ale jednocześnie to nie jest tak, że nie, nie, nie lubi backupów, tylko po prostu pewnych rzeczy nie backupuje, nie backupuje na przykład właśnie materiałów multimedialnych, bo no, uznaje, że jak już wyszedł odcinek podcastu w najgorszym wypadku, no są ci ludzie, są tacy ludzi którzy popierają te podcasty, więc jakby nam jeden odcinek skasowało z SoundCloud'a to jakbyśmy napisali na fanpage'u, to ktoś by go podesłał bo ludzie ściągają fizycznie, nie? Ale, a jak nawet nie no to bym powiedział, o Jezu, sorry, no jak nie, nie, nie posłuchaliście, to macie pecha wszystko płynie i rzeczy znikają w internecie. i. Pff. A co daje Ci w ogóle jeszcze tworzenie podcastu i, i YouTube'a? Podcast to ciekawe jest to, że to są zupełnie inne podejścia, bo YouTube jest takim nowym medium, które trochę inaczej działa i które mi się podoba, bo ono jest, nie, nie jest alternatywą dla bloga, tylko jest zupełnie innym podejściem, ale jednocześnie YouTube robię bardzo rozrywkowo i na luzie i to jest taki, takie miejsce, gdzie mogę się pośmiać po prostu. Z drugiej strony podcast ma zupełnie inny wydźwięk, do tego, że podcast jest takim miejscem, gdzie mogę gadać przez 30, 40, 50 minut. Czy ile my tam mamy teraz nagrania pewnie z 8 godzin? 9,5 Godzinę no. 58. Z tego co no I więc więc jakby jest to zupełnie zupełnie inne podejście, bo podcastu może słuchać mniej ludzi, ale masz świadomość, że to jest ktoś, kto poświęca godzinę albo dwie ze swojego życia na to, żeby Cię słuchać. Więc tych ludzi może być mało, ale są bardzo zaangażowani i to tworzy taki fajny klimat ludzi, którzy Cię słuchają i którzy w zasadzie są bardzo blisko to tego poz wszystkiego. pozwolę Ci się wtrącić właśnie z jedną rzecz a propos podcastu, bo usłyszałem coś, co mnie totalnie rozbroiło. Po pierwsze to średnia ilość słuchaczy danego podcastu to jest 165 osób według, według Lipsyn. Czyli pewnie hostujesz u nich, nie? Czy tylko nie, na SoundCloud tylko hostuję. E, to jest jedno, dwa. E, no nie wiem, średnio na odcinek mojego podcastu jest jakieś tam 1500 odsłuchań, prawda? E, I teraz, gdybym ja stanął w auli na scenie i musiał mówić do takiej ilości osób, mhm. to no nie wyszedłbym na scenę. W sensie to jest to są cyfry, które nam się wydają puste, ale jeżeli położymy je w kontekście, to to też jest niesamowite właśnie, że taka ilość osób zdecydowała się poświęcić godzinę ze swojego życia, czy nawet więcej, po to, żeby nas wysłuchać. I myślę, że tym, tym tą fajną rzeczą będziemy kończyć dzisiejszy odcinek podcastu, a w zasadzie jego drugą część. Pawle, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wam dziękuję za, za wysłuchanie tej rozmowy i powiedz mi, czego życzy słuchaczom dzisiejszego odcinka podcastu? O kurde, ale to jest komplikowane. Jezu, ja wam tylu... ja jestem w ogóle strasznie miły tak naprawdę, tylko nie mówcie o tym nikomu. Jezu, jak ktoś do, do, dotarł do tego momentu, to już mogę zdradzić, mogę mieć największą informację, że tak naprawdę jestem miły. Ogólnie życzę wam tego, żebyście się nie wstydzili rzeczy, które lubicie, bo mam no, taki, taki mam koncept życiowy, że zbyt dużo czasu poświęcam... Znaczy, nie wiem, czy zauważyłeś to, z innej beczki zupełnie, że żyjemy w społeczeństwie, w którym bardzo takie bardzo pozytywne emocje wobec czegoś są traktowane negatywnie, a bardzo negatywne emocje wobec czegoś nie są traktowane negatywnie. W sensie takie polskie narzekaństwo. Nie, nie taki... do końca o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jak powiesz nienawidzę Twilight, albo nienawidzę Justina Biebera, mhm. to, to jest to okej, okay, bo to jest haha, -ha, on jest taki śmieszny, możemy razem go pochajtować. Jeżeli powiesz, bardzo coś lubię, uwielbiam, nie wiem, gry, uwielbiam cokolwiek, cokolwiek to jest, uwielbiam Apple, to od razu ty fan boju nie znasz się i każdy cię zjedzie. I ogólnie jest tak, nie róbcie tak, bądźcie mini i energię, którą poświęcacie na nielubienie rzeczy, zamiast tego poświęćcie na lubienie różnych rzeczy i wtedy świat będzie fajniejszy, więc tego wam wszystkim życzę. A ja mam wielką nadzieję, że z dzisiejszej rozmowy wyciągnęliście wszystko, co było wam potrzebne i jeszcze więcej niż się tylko spodziewaliście. Przede wszystkim bądźcie sobą i róbcie to, co kochacie. A nie wiem, jak kłupio to zabrzmi, ale pewnie tak. A będziecie kiedyś tacy jak Paweł, będziecie szczęśliwi. Jezu, mam nadzieję, że nie. Znaczy nie, że będziecie szczęśliwi. To tak, tak, ale... tak, tak, tak. Chodzi właśnie o to, żeby zaprojektować swoje życie w taki sposób, żeby każdego dnia być szczęśliwym, a nie tylko w piątego, 17. Tak jest, bardzo polecam, bo wystarczy to tak naprawdę troszkę, troszkę odwagi. I to znowu, żyjemy w takim społeczeństwie, które zobacz, że bardzo chwali i bardzo promuje takie bardzo um, ostrożne podejście do życia. Wiesz, załóż tą rodzinę, spójdź dziecko, zbuduj dom i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze Znajdźcie drzewo. Jakąś drzewo tam, załóż drzewo, tam spójdź dom, coś tam, w każdym razie y, takie podejście, że trzeba znaleźć prawdziwą, porządną pracę, najlepiej taką fizyczną, w fabryce, żeby to było coś konkretnego. Po studiach. Tak, zrobić studia i tak dalej, i tak dalej. Nie dajcie się w to wkręcić, tylko miejcie pomysł na siebie i go realizujcie. Czasem to będzie wymagać odwagi, czasem zacięcia zębów, czasem pracy od rana do wieczora, ale efekty są super. I ja tak zrobiłem i polecam każdemu. A my słyszymy się już niedługo. Jak mi się uda, to być może następnym gościem będzie Włodek Markowicz. Trzymajcie się, cześć. Popo. Strasznie Ci dziękuję za wysłuchanie tej części rozmowy. My słyszymy się już niedługo. Pamiętaj, że blog zmienił adres i to jest narower.com. Nie ma już żadnych myślików, myślników w nazwie. Widzisz słowo myślnik, myślnik wymawia się tak ciężko, że jestem niezmiernie szczęśliwy z tego, że udało mi się pozbyć go z nazwy i adresu bloga. Także serdecznie zapraszam Cię jeszcze raz pod adres narower.com, ponieważ nowe podcasty będą pojawiały się zdecydowanie częściej niż w ostatnich e, miesiącach. Poza tym zasypiecie już niedługo masą, masą nowej treści, e, którą myślę będzie się czytało dość miło, szczególnie biorąc pod uwagę jaka pogoda ostatnimi dniami panuje za oknem. Wiadomo roweru coraz mniej, ale na czytanie zawsze znajdziesz chwilkę. E, no i ewentualnie słuchanie, chociaż pewnie teraz słuchasz pracy. E, dzięki wielkie w takim razie i słyszymy się już niedługo. Obróciłem telefon i mi się przeskrollowały pytania. A jak to strasznie słychać? Ja teraz na przykład słyszę to stukanie? Patrz. Ale tego nie będzie słychać. Nie wiem, czy nie to tak głupie? Hmm. To już wolę moje mikrofony na USB.